To są informacje Polskiego Radia 24. Tragiczny bilans Wielkanocy na drogach. Wczoraj doszło do ponad 40 wypadków. Są ofiary śmiertelne. Kilkanaście ofiar ataków na infrastrukturę cywilną w irańskiej prowincji Teheran. Są też ofiary w Izraelu. Francja rozważa likwidację Dnia Wolnego w poniedziałek Wielkanocny. Powodem kryzys gospodarczy. Minęła ósma. Bartosz Teodorowicz. Zapraszam. Na początek policyjny bilans Wielkanocy na drogach. Tylko wczoraj doszło do 41 wypadków, w których zginęły 4 osoby, poinformowały służby. 49 osób odniosło obrażenia, blisko 240 kierujących prowadziło pojazdy pod wpływem alkoholu. W całym kraju nad bezpieczeństwem kierujących czuwają dodatkowe patrole, mówi rzecznik Komendy Głównej Policji Robert Topas.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 Podróże. 13 osób, w tym 6 małych dzieci, zginęło w amerykańsko-izraelskim ataku na dzielnicę mieszkaniową w prowincji Teheran. Uderzenia zniszczyły również infrastrukturę cywilną w sąsiedztwie Uniwersytetu Technicznego Sharif. Wśród ofiar znalazły się cztery dziewczynki oraz dwaj chłopcy w wieku poniżej 10 lat. Z powodu ataku wystąpiły przerwy w dostawach gazu. Zniszczenie odnotowano też w Izraelu. To po irańskich atakach odwetowych. W Hajfie rakieta trafiła w budynek mieszkalny. Zginęły co najmniej dwie osoby. Tragiczny wypadek na stacji kolejowej w Łańcucie. Późnym wieczorem mężczyzna został potrącony przez pociąg. Na miejscu przez wiele godzin pracowali policjanci. Ruch pociągów został wstrzymany, mówi nadkomisarz Piotr Wojtunik z Rzeszowskiej Policji. Do zdarzenia doszło w Łańcucie, doszło tam do potrącenia pieszego. Wyjaśnione są dokładne okoliczności tego zdarzenia. Zorganizowana została komunikacja zastępcza. Z powodu wypadku przez kilka godzin wstrzymano ruch pociągów na trasie łańcud przemyśl Główny. Poniedziałek Wielkanocny nie będzie dłużej wolny od pracy. Taki pomysł pojawił się we Francji. Choć na razie nie ma mowy o konkretnym projekcie ustawy, to wielu polityków uważa, że tego typu działania są nieuniknione w obliczu trudnej sytuacji budżetowej. Nie przekonuje to jednak francuskiego społeczeństwa.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 To jeden z najstarszych i najpopularniejszych odpustów w Polsce. Jego tradycja sięga średniowiecza. Na krakowskim zwierzęcu odbędzie się z okazji wielkanocnego poniedziałku odpust Emaus. Co roku ulice przy kościele świętego Salwatora zastawione są kolorowymi kwiatami. Stoiska przygotowało ponad 100 wystawców, mówi Wiktoria Jesz z krakowskiego Forum Kultury. Jeśli chodzi o wystawców, to w większości będzie to rękodzieło artystyczne, drewniane zabawki, ale również wyposażenie domu, również rzeczy z suszonych kwiatów, będzie wiele ceramiki, balony, wato Cukrowa, gastronomia. Jeżeli chodzi o to, jakich towarów nie zobaczymy, to na przykład nie będą to towary nawiązujące do, do wojny, czyli tutaj wszelkie atrapy broni. Nie będzie również nic, co obraża na przykład uczucia religijne. Tradycja emausu sięga średniowiecza i nawiązywała do wydarzeń opisywanych w Ewangelii, mówi Maria Lempert z Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. To była tradycja związana z wyjściem z miasta tego drugiego dnia świątecznego na odpust do kościoła, który jest poza murami. Tak jak uczniowie, którzy szli do Emaus, do tego miasteczka pod Jerozolimą, tak też właśnie mieszkańcy, którzy wychodzili za miasto, szli na odpust poza miasto. Odpust Emaus po przerwie spowodowanej remontem dróg wraca na tradycyjne miejsce. Wydarzenie przez dwa lata było organizowane na krakowskich błoniach. To były informacje polskiego Radia 24. Dziś w wielu regionach kraju przedadzą się parasole. To za sprawą opadów deszczu. Na wschodzie może także zakrzmieć temperatura od 7 stopni na Suwalszczyźnie i na Podhalu, 10 na Kujawach do 12 w Lubuskiem. Ostrzeżenia przed silnym wiatrem obowiązują w pasie od Lubalszczyzny przez Mazowsze po Pomorze Zachodnie i na północ od tej linii. Poranek w Polskim Radio 24. Ósma punktualnie na zegarach. Poniedziałek i to wielkanocny poniedziałek. 6 dzień kwietnia 2026 roku. Roch Kowalski, jeszcze raz mówię Państwu dzień dobry. A z nami w studiu gość Kamil Szwarbuła z UNICEF-u. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry Państwu, cześć Roch. Cześć, bo my się znamy. Oczywiście. Więc, więc będziemy sobie mówić na tym. Rozmawiamy. Bo sytuacja, wojna na Bliskim Wschodzie trwa już szósty tydzień. Jak wyglądają potrzeby w zakresie pomocy humanitarnej tam na miejscu, w samym Iranie i w krajach w ogóle Bliskiego Wschodu? Niby proste pytanie, a tak naprawdę najtrudniejsze, jakie można sobie wyobrazić. Dlatego, że mm, tam potrzeba w tym momencie absolutnie wszystkiego. Zacznijmy od y, pomocy medycznej. Niedawno podawaliśmy takie statystyki o tym, ile jest ofiar... Czym się, Unicef w ogóle zajmuje się pomocą dzieci, dzieciom. Więc w zeszłym tygodniu podawaliśmy, że tych ofiar na Bliskim Wschodzie śmiertelnych jest już ponad 2000 W samym Iranie to było niecałe 500 dzieci, które umarły, a 1800, które są ranne. I to są już na pewno nieaktualne dane. Więc jeżeli mówimy o pomocy, no to podstawowa rzecz... Potrzebne tam jest koniec wojny, to mm -hmm. jest raz. Jeżeli chodzi o e, taką realną pomoc, no to jest to pomoc e, medyczna i e, to jest dostarczanie przede wszystkim tych środków pierwszej pomocy, leków, ale też szczepionek i wszelkiej pomocy medycznej. Kolejna sprawa, że mówimy o setkach tysięcy ludzi, którzy zostali przesiedleni, którzy żyją, czy tam uciekali przed wojną i żyją w jakichś takich tymczasowych obozach, więc to są kolejne miejsca, które trzeba zorganizować i my tam oczywiście nie tylko stawiamy, nazwijmy to szpitale, ale to są takie bardziej punkty medyczne, mhm. punkty medyczne takie tymczasowe, ale też pomagamy tam, jeżeli chodzi o pomoc psychologiczną, bo to jednak jest trauma wojny, ale też stawiamy szkoły, takie punkty, gdzie dzieci dalej mogłyby się Trudno, no, Trudno powiedzieć to normalnie rozwijać. Mhm. Staramy się przywrócić normalność, chociaż wiemy doskonale, że w takich warunkach jest to po prostu niemożliwe. A w ogóle o jakim, o jakim zakresie pomocy terytorialnie myślę? Czy mówimy o samym Iranie, czy także o Libanii i o krajach, które na Bliskim Wschodzie są no w, od, od sześciu tygodni w nieustannej wojnie? Nie, Liban absolutnie też. Mhm. Tak naprawdę to są dwa kraje, w których. Ta pomoc humanitarna w tym momencie potrzebna jest najbardziej. Ale no nie zapominajmy o tym, że w strefie gazie jesteśmy non-stop. Więc można powiedzieć, że praktycznie cały Bliski Wschód jesteśmy tam nieustająco. I jeżeli chodzi o te dwa kraje, czyli mówimy o Iranie, o Libanie, to, to, to rzeczywiście tam znacznie większe siły przesunęliśmy właśnie, żeby pomagać w tych dwóch krajach. A nie ma w ogóle problemu z dopuszczaniem pomocy humanitarnej, pomocy medycznej specjalistów na miejsca, mówię i o Iranie, i o miejscach bombardowań, czy o, o nawet obozach przejściowych dla migrantów? Musimy na to spojrzeć z dwóch stron. Po pierwsze, no, UNICEF jest organizacją apolityczną, i to otwiera wiele bram, dzięki czemu możemy się dostać tam, gdzie wiele innych organizacji dostać się nie może. Więc to jest na pewno jakiś tam plus. Ale no jesteśmy też organizacją, która stara się bezpiecznie i tak, powiedzmy, inteligentny sposób tę, tej pomocy udzielać, więc jakby bierzemy pod uwagę to, że nad głowami latają nam rakiety, nad głowami latają drony, więc to niebezpieczeństwo na pewno jest duże, a też musimy zadbać o bezpieczeństwo naszych ludzi, więc co do zasady jest tam bardzo trudno. Mało Szczególnie, tak... że sytuacja w strefie gazy, wojna w strefie gazy pokazała, że także ratownicy, także pomoc międzynarodowa humanitarna no staje się, pada ofiarą ataków. Tak, w zeszłym roku chyba nawet była taka statystyka, że 340 osób, yy, które udzielały pomocy humanitarnej, zginęły w wyniku działań różnych. Mhm. Więc to jest naprawdę niebezpieczna, niebezpieczna rzecz, pomaganie właśnie w takich sytuacjach. Kolejna sprawa jest taka, że w związku z działaniami wojennymi zostały przerwane łańcuchy dostaw. Wiadomo, że takie organizacje jak właśnie UNICEF mamy wypracowane ścieżki dostarczania tej pomocy humanitarnej, ale w momencie, kiedy pojawia się wojna, te ścieżki zostają przerwane i... To jest ten moment, kiedy przede wszystkim trzeba szukać innych dróg. I wiadomo, że często mamy takie drogi gdzieś tam wypracowane, mamy kontakty z ludźmi, bo też, żebyście Państwo wiedzieli, że to nie jest tak, że cała pomoc, którą UNICEF dostarcza właściwie w każdy zakątek świata, to ona wylatuje z jakiegoś innego miejsca, na przykład z naszego hubu humanitarnego w, w Danii. Nie, my się staramy dużo rzeczy brać miejscowo, żeby ograniczyć ten czas potrzebny do, na dostarczenie tej pomocy, no i też, żeby ograniczyć, nie wiem, koszty związane z ropą, która przecież też teraz zdrożała, więc staramy się do tego podchodzić w sposób racjonalny. No ale w momencie, kiedy właśnie te łańcuchy dostaw, które dotychczas się sprawdzały, nie działają, szukamy innych rozwiązań. A to niestety oznacza, że mm, te opóźnienia związane z dostarczeniem pomocy humanitarnej mm, się pojawiają i ta droga może się wydłużyć. Ale jak opowiadasz, to rozumiem, że musicie mieć bardzo dużo ludzi, mówiąc wprost, w terenie, którzy znają otoczenie, znają małe, lokalne społeczności, mhm. wiedzą gdzie są potrzeby i gdzie są środki, zasoby, żeby te potrzeby realizować. Oczywiście, mhm. Oczywiście że tak. I yy, w momencie, kiedy yy, czytam o sytuacji, Sytuacji, że niech będzie na przykładzie e, Iranu. Bardzo dużo bombardowań, w wyniku których e, ucierpiała infrastruktura. I w ciągu ostatnich tygodni UNICEF, wykorzystując no przede wszystkim swoją sieć kontaktu, bo nie tylko e, e, nasi pracownicy to robili, ale lokalnych inżynierów, przywróciliśmy działanie e, sieci wodno-kanalizacyjnej, dzięki czemu bieżąca woda wróciła do mieszkań, czy tam do domów, do ludzi, czyli milion, dwieście o... tysięcy ludzi. Milion dwieście tysięcy ludzi. Czyli my mówimy o takich najbardziej fundamentalnych potrzebach, tak jak brak bieżącej wody w kranie. Dokładnie tak. Mało tego, to są też sytuacje, w której żeby szpital działał, potrzebuje prądu. Więc jeżeli w wyniku bombardowań prądu nie ma, to my dostarczamy agregaty. I to nie są takie malutkie, które my kojarzymy nawet z wozów transmisyjnych okay. Polskiego Radia. Mówimy o agregatach, które są wielkości, nie wiem, kiosków. Żeby napędzić cały szpital, bo w tym momencie takie polowe szpitale no, ratują życie. To są ludzie, którzy często są rani w wyniku właśnie bombardowań, więc tam trzeba robić naprawdę bardzo poważne operacje i to musi być zabezpieczone prądem, który na pewno nie przestanie działać. Więc to jest właśnie taka pomoc o dostarczanie takiej poważnej infrastruktury. Wspomniałeś o zerwanych łańcuchach dostaw, hmm. w tym także jak rozumiem o blokadzie cieśniny Ormus, która wpływa, wpływa na, ceny, na ceny ropy. Jak dużo trudniej jest wam dostarczać pomoc wskutek właśnie tych gospodarczych konsekwencji tej wojny. Zasada generalnie jest taka, że jeżeli chodzi o taką podstawową pomoc medyczną typu leki, typu szczepionki, to to są rzeczy, które muszą być dostarczone szybko. Bo one też mają swój termin ważności, muszą być przechowywane w odpowiedniej temperaturze, więc to są rzeczy, które dostarczamy samolotami. Natomiast jeżeli mówimy o innych rzeczach, no to właśnie na tym polega cały problem, że to jest właśnie ta trudność. Jeżeli mówimy o szpitalach polowych, to najczęściej to są kontenery albo namioty. I to nie są rzeczy, które można przewieźć... Znaczy pewnie można znaleźć odpowiednio duży samolot, ale to też nie jest... No to też kosztuje odpowiednio kosztuje dużo. i nie jest też bezpieczne. Wtedy najlepszą drogą rzeczywiście jest droga morska i później samochodowa, ale w związku właśnie z tą sytuacją geopolityczną jest to po prostu trudniejsze i wtedy właśnie szukamy innych rozwiązań. I wiadomo, że na miejscu w, w takim Iranie, czyli Libanie, my jesteśmy cały czas, mhm. więc jakby pewne zasoby mamy po prostu na miejscu i trzeba... Zrobić jakąś relokację i to jest pewnie trochę łatwiejsze, ale teraz potrzeby są znacznie większe. W związku z tym właśnie, jeżeli mamy dostarczyć właśnie tę pomoc, która jest w tym momencie najbardziej potrzebna, mogą pojawić się opóźnienia. Rozumiem, że przez lata konfliktów na Bliskim Wschodzie stworzyliście już po prostu zaplecze i macie też odpowiednie zasoby, żeby nimi, ale czy, czy jak patrzycie na perspektywę, nawet nie chcę wchodzić w politykę, tak, ale mamy zapowiedzi, że będzie eskalacja tego, tego konfliktu. To nie napawa was to przerażeniem, że będzie jeszcze trudniej? Będzie. Będzie na pewno trudniej. Ja pozwolę sobie zacytować um, fragment... Um, bo to wiesz dobrze, ja jestem fanem rocka, ja jestem fanem metalu. Zacytuję teraz fragment piosenki zespołu Melin Manson. Um, The death of one is a tragedy, the death of a million is just a statistic, czyli po polsku um, śmierć. śmierć jednostki jest tragedią, śmierć milionów jest tylko statystyką. I to nie wymyślił Merlin Manson. Mm -hmm. Wiesz, z kogo to jest nie cytat? Nie pojęcia. Z Józefa Stalina. E, ja nie sądziłem, że e, będę kiedyś e, cytować Józefa Stalina, e, ale trochę tak jest, w sensie takim, że mm, my podajemy kolejne statystyki, że... Umarło już ponad 2000 dzieci w tym konflikcie. I to są dane sprzed tygodnia, więc e, też podawaliśmy o tym, że dziennie mniej więcej 87 dzieci umiera e, e, w tym konflikcie, więc pewnie ta liczba ofiar już sięga 3000. Mhm. I to jest statystyka na, na pewno bardzo poruszająca, ale gdzieś tam na miejscu jest Miriam, gdzieś tam na miejscu jest Ahmed, którzy um, mają swoje rodziny, którzy właśnie teraz cierpią z powodu straty swoich e, najbliższych. I to jest ta naj najbardziej niewyobrażalna e, tragedia, która siedzi nam w głowach. I um, będziemy oczywiście nieustannie apelować o zaprzestanie działań wojennych, żeby usiąść do stołu, ale wiemy o tym, że nasza praca będzie potrzebna jeszcze bardziej i coraz mocniej. Ja naprawdę bardzo chętnie stałbym, stałbym się osobą bezrobotną. Bardzo bym chciał, żeby UNICEF nie był potrzebny, ale wygląda na to, że to się jeszcze długo y, y, nie stanie. No i co? No trzeba pracować. Spodziewamy się tego, że tej pracy będzie coraz więcej. Wiesz co, no, masz mnóstwo racji mówiąc, w tym przyszło mi do głowy, Strefa gazy, gdzie szafujemy już liczbami rzędu 70 tysięcy cywilów, którzy stracili, którzy stracili życie i rzeczywiście istota tej śmierci i tej ofiary niknie w tych statystykach. To znaczy rzeczywiście już zapominamy, że to jest czyść syn, wnuk ojciec, matka i tak dalej. 70 tysięcy to taki mniej więcej piotków Trybunalski. Tak, to jest mhm. tak jakby całe jedno... No, dba, mieliśmy do czynienia jednak w strefie gazy, no, to już moja ocena z pewnego rodzaju no, systemowym doprowadzaniem do wyniszczenia lub pewnej ludności. No Nie chcę mhm. używać tego słynnego słowa na L, ale to było zaplanowane działanie. W, w przypadku wojny na Bliskim Wschodzie no, mamy do czynienia z, z wojną z wyboru, a nie z wojną z konieczności. Mamy jeszcze Ukrainę i tych pól konfliktu na całym świecie przybywa nie maleje. To prawda, jeżeli mówisz o takim Bliskim Wschodzie, ja jeszcze raz będę podkreślał: UNICEF zajmuje się pomocą dzieciom. I dwa miesiące temu przywróciliśmy w strefie gazy razem z Ministerstwem Edukacji Palestyny przywróciliśmy system edukacji w szkole. Do szkoły wróciło 375 tysięcy dzieci. Tylko w tym momencie, jeżeli mówimy o przywróceniu edukacji, to to nie wygląda tak jak w Polsce, że dzieci sobie poszły do szkoły, być może nawet obiad zjedzą, siedzą w ławkach. Nie. Szkoła to jest tam namiot. Szkoła to tam jest kontener. Są jakieś ławki, niekoniecznie z biurkami, ale Mamy sytuację, w której jest jakiś nauczyciel, który uczy pisać, który u, u, u, uczy liczyć. E, dzieci uczą się języka angielskiego, też się trochę bawią. Dwa tygodnie przed przywróceniem tego systemu edukacji dostaliśmy zgodę y, od y, Izraela na to, żebyśmy mogli po dwóch latach przerwy przywozić do strefy gazy zabawki. Przez dwa lata nie mogliśmy przywozić rzeczy typu kółka hula hop, y, maskotki. I y, ja to trochę nawet rozumiem, bo tam też był zakaz y, przywożenia namiotów, bo rozumiem, że taki namiot składa się z jakiegoś stelarza i być może te pręty mogłyby służyć jako nie wiem, broń, ale gdzieś tam na końcu cierpiał dzieci. Mhm. Dzieci, które przez dwa lata nie chodziły do szkoły, nie uczyły się, a przecież umówmy się, edukacja to jest właśnie ten, ten katalizator, to paliwo do budowania jakby, pokojowego społeczeństwa. Jak myślisz, o, jak mówisz o szkołach, to myślę o dwóch wydarzeniach. Właściwie jednym wydarzeniu i jednym procesie. Wydarzenie z Iranu, początek tego konfliktu 28 lutego 2026 roku. Minna. Tak, kiedy na szkołę w Minabie spada rakieta, odłamek rakiety, ginie według irańskich źródeł od 168 do 180 osób, w tym 170 uczennic tej szkoły. Myślę także o tym drugim procesie, czyli o wszystkich dzieciakach, które... Nie mają prawa do edukacji na okupowanych terenach Ukrainy, które albo muszą chodzić do zrusyfikowanej szkoły, albo muszą no, po prostu chować się przed, przed organami bezpieczeństwa, żeby nie zostały wyłapane. Mnóstwo reportaży na ten temat też powstało. Zastanawiam się, jak trudne jest jednocześnie zapewnianie dzieciakom przestrzeni do nauki z pogodzeniem zapewnienia im bezpieczeństwa. Powtórzę się. Znaczy, pomaga nam to, że jesteśmy organizacją apolityczną mhm. i y, w żadnym momencie nie y, deklarujemy się po żadnej ze stron konfliktu. To nam otwiera y, dużo bram. I gdzieś tam na końcu nam przede wszystkim chodzi o dobro dzieci. I wierzę w to, że niezależnie od tego, z którą stroną konfliktu rozmawiamy, obie stron, obą stroną zależy na Dobru dzieci. Na tym, żeby dzieci nie ginęły. I to są rzeczywiście sytuacje, które nam pomagają. Um, I mówisz o Ukrainie. No okej, okay, no tutaj też ta pomoc nasza dociera, tylko że ona też wyglądała inaczej. Mhm. W sensie takim, że jeżeli mamy, a mieliśmy bardzo ostrą zimę w, w Ukrainie, to tutaj... Um, od, odgórnie też ukraiński rząd stawiał te namioty y, na podwórkach, żeby ludzie mogli się tam przyjść i ogrzewać. Y, no to właśnie my y, organizowaliśmy w tych namiotach, żeby było ciepło, czyli właśnie agregaty, czy jakieś ocieplacze. Organizowaliśmy lekcje dla tych dzieci. Więc to też jest zupełnie inna y, pomoc, mhm. y, ale też na przykład y, stawialiśmy y, te fermy y, fotowoltaiczne, żeby napędzić y, lokalne szpitale w momencie, kiedy tego, kiedy tego prądu nie ma. Więc mówię, nasza pomoc jest taka, że staramy się to robić w inteligentny sposób, ale tak, że my na pierwszym miejscu zawsze są dzieci. Naprawdę jest tak, że politycy, nawet różne strony konfliktu rozumieją potrzebę niesienia pomocy dzieciom? Hmm. Wierzę, że tak, ale trudno mi sobie wyobrazić, żeby którykolwiek polityk, niezależnie od tego, z której strony konfliktu byłby, powiedziałby, że by krzywdzić dzieci. To się po prostu nie wydarzy. A w momencie, kiedy jesteśmy w sytuacji wojennej i zawsze, wtedy no generalnie gospodarka się zmienia, ale braki są zawsze w sytuacji wojennej i te dzieci są mm, mm, trochę takim mm, zapomnianym obywatelem, to w momencie, kiedy pojawia się organizacja, to organizacja, która mówi, jesteśmy w stanie dostarczyć pierwszą pomoc nawet w ciągu 72 godzin, to raczej te bramy się otwierają. Mhm. Tylko, że właśnie 72 godziny to jest ta pomoc medyczna, to są szczepionki, to są lekarstwa, ale czasami potrzeba też zupełnie innych rzeczy na przykład ubrania zimowe także jeżeli mamy zimę no to no przecież mamy koce mamy odzież zimową tylko że to no, dociera innymi ścieżkami niż samoloty. Samoloty mają ograniczoną ładowność i, i wtedy właśnie są problemy z, tą, z tym łańcuchem dos, z tymi łańcuchami dostaw. Tak się zastanawiam jeśli pozwolisz bo mamy jeszcze 8 minut na rozmowę. Hmm. Jestem ciekaw jak, bo państwo pewnie kojarzą Kamila z anten Polskiego Radia. Mam nadzieję, o, że kojarzą. Już lat minęło. Wiele lat minęło, ale jestem właśnie ciekaw twojej perspektywy byłego dziennikarza, chociaż hmm. dziennikarzem ponoć się nigdy nie przestaje być, okay. ale niezatrudnionego już w mediach. Właśnie jako, i, i, i z perspektywą osoby w, z organizacji pomocowej, międzynarodowej. Czy coś cię zaskoczyło, czy coś cię zdziwiło? Jak wygląda taka praca? jeżeli chodzi o UNICEF, zacznijmy od tego, że to jest organizacja, która w tym roku obchodzi 80-lecie. Więc ona ma bardzo duże doświadczenie, jeżeli chodzi o działalność humanitarną. Wiesz w ogóle, że UNICEF założył Polak? Nie. Ludwik Reichman, tak jest, z Warszawy. Natomiast polski UNICEF działa od 64 lat. Więc to jest znowu, to jest bardzo duże doświadczenie, jeżeli chodzi o tę działalność. Natomiast to, co mnie zdziwiło, jak zacząłem pracować w UNICEF-ie, to to, w jaki sposób ta organizacja jest sensownie zorganizowana. Wspominałem już o tym hubie humanitarnym w, w, Danii. w Danii. Generalnie UNICEF ma ponad 200 magazynów na całym świecie. I tam jest pomoc humanitarna, która jest w stanie wyruszyć praktycznie natychmiastowo do dowolnego miejsca. W Polsce też był tam w okolicach Rzeszowa swego czasu, no jak była duża potrzeba na granicy polsko-ukraińskiej. Teraz chyba ten magazyn już tam nie działa. Ale tych magazynów jest na całym świecie 200, ale ten e, w Kopenhagi, koło Kopenhagi jest najbardziej e, kluczowy. On się chyba zresztą nazywa e, Humanitarny Hub, uh -huh. bo e, tam generalnie mamy wszystko. I zgodnie z procedurami UNICEF-u w ciągu maksymalnie 72 godzin jesteśmy w stanie dotrzeć do mm, któregokolwiek miejsca na świecie. I wtedy oczywiście uruchamiamy samoloty i dostarczamy tam najpotrzebniejszą e, pomoc. Tylko, że to jest, e, no ile rzeczy zmieści się do samolotu. Mhm. E, I jeżeli teraz mówimy o sytuacji, w której, mm, no nie wiem, w, w Iranie chyba pół miliona ludzi e, żyje teraz w tymczasowych obozach, to ta pomoc musi docierać inaczej. I e, rzeczywiście w unicef jest tak, że mamy na to procedury, które co prawda teraz musimy zmieniać ze względu na te działania e, wojenne, ale dalej, nawet te procedury pozwalają nam sprawnie e, działać i my mamy te rzeczy w naszych magazynach, żeby tę pomoc humanitarną dostarczyć. Więc tak naprawdę, jeżeli my zbieramy pieniądze e, na pomoc, to my zbieramy na uzupełnienie E, tych naszych stanów mhm. magazynowych, bo to, co jest potrzebne, my już tak naprawdę mamy. My nie musimy się zajmować tym, żeby kupować, gdzie zorganizować e, te rzeczy, które w tamtym momencie są potrzebne. My to po prostu mamy. A później uzupełniamy, bo pewnie za chwilę znowu ta rzecz będzie potrzebna. Mhm. Bo, Czyli to bo też potrzebne. nie jest tak, że kurtka, którą ja dzisiaj oddam na UNICEF za 72 godziny będzie w umownym Iranie, tylko m, w, za, wy uzupełniacie braki po prostu, a to, co macie na stanie, powtórzyłem tak, to, co powiedziałeś tak, de facto. Tak, to, ale to wiesz, to, to, o to w tym chodzi, że te 80 lat doświadczenia pozwoliły nam wypracować właśnie te systemy, dzięki którym my jesteśmy po prostu sprawni. Nie, nie lubię tego sprawa, słowa, ale jesteśmy sprawczy. I efekt jest taki, że rzeczywiście nawet w ciągu 72 godzin jesteśmy w stanie dotrzeć z tą pomocą, ale też jednocześnie alarmujemy, że w związku z tym konfliktem, który jest teraz na Bliskim Wschodzie, ten czas może się wydłużyć i tak naprawdę nie dotyczy to tylko Bliskiego Wschodu, dlatego że ta pomoc humanitarna dociera tak naprawdę wszędzie, na całym świecie. Ale w związku z tym, że te potrzeby na Bliskim Wschodzie w tym momencie są największe, no to przesuwamy te, te zasoby, które mamy właśnie w ten teren, a przez to gdzieś indziej zasoby są mniejsze. Intryguje mnie jeszcze jedna kwestia, bo oczywiście są konflikty, o których wiemy, są to konflikty o, no, o globalnym oddźwięku, ale... Jest pewnie wiele takich lokalnych sporów, konfliktów, w których też jest potrzebna wasza pomoc. Czy wy sami znajdujecie takie miejsca, czy się do was zgłaszają? Jesteśmy w 190 krajach. Więc to. Więc wiecie, co się <grych> dzieje na świecie. Dokładnie tak. I um, nie mówimy tylko o sytuacjach, kiedy są spory. No bo y, weźmy na przykład takie Haiti. okej, okay, tam jest spór od dosyć dawna. On To może nie jest wojna domowa, bardziej bym powiedział, że to przypomina wojnę gangów, ale gangi są tak bardzo uzbrojone, że one czasami przypominają, że to są jednak jakieś tam wojny, y, wojny żołnierzy, ale przecież niedawno była tam powódź. E, pół roku temu. I to ten, ten kraj jest po prostu zdewastowany. Inny przykład. Mieliśmy um, dwa miesiące temu powód na, e, powódź na Madagaskarze. I tutaj mówimy o sytuacji, w której praktycznie przestały istnieć e, studnie. Nie było bieżącej wody, więc UNICEF przyjeżdża i kopie nowe studnie, żeby e, zorganizować e, bieżącą wodę. Więc e, m, to jest naprawdę bardzo szeroka pomoc w różnych aspektach. Staramy się działać inteligentnie. Mm -hmm. To jak was wspierać, jak wam pomagać, w jaki sposób przyczynić się do tego, żeby poprawić los dzieciaków w różnych regionach świata? Regionach świata. Metod jest naprawdę bardzo dużo. Ja zapraszam na naszą stronę unicef.pl i wiadomo, że zawsze można przelać pieniądze, są różne datki. Ja bardzo lubię tę stronę, część naszej strony, gdzie można sfinansować zakup konkretnych rzeczy dla potrzebujących dzieci. Bo tam można kupić dawki szczepionek, tam można kupić koce termiczne, plecaki do szkoły dla uczniów. Wtedy sobie po prostu jak wybiera tych produktów, jest tam kilkadziesiąt i finansuje zakup tych konkretnych rzeczy, które będą potrzebne w, no, w rejonach prakty praktycznie całego świata. To odsyłamy Państwa na stronę UNICEF-u. Mhm. Ciebie zapytamy, jak ci minę minęły święta, no bo to nie może być tak, że już kończymy wątki poważne, to już teraz prywata, najedzony, wypoczęty, nie, szczerze mówiąc nie, bo jeżeli mam być szczery, pracowałam przez te święta, Naprawdę? więc nie byłem u rodziny pracowite tym razem. Ale to chyba w dziennikarstwie chyba też dosyć prosta sprawa. Też dosyć często się tak zdarza, że pracujecie święta. Pracowałeś wczoraj? Nie, ale pracuję dzisiaj, jak no słyszysz. Kamil Szwarbuła z UNICEF-u, bardzo Ci serdecznie dziękuję. dziękuję. Wszystkiego dobrego na święta i nie tylko na święta. Dziękuję, do usłyszenia. Dzięki. Gość Polskiego Radia 24. Więcej patroli policji będzie w najbliższych godzinach, szczególnie w miejscach tworzenia się korków, na przykład przy wjazdach do dużych miast. Policja radzi kierowcom wracającym ze świątecznego wypoczynku uzbroić się w cierpliwość. Rzecznik Komendy Głównej Policji Robert Opas powiedział, że kierowcy powinni zachować uwagę przez całą trasę, bo wiele wypadków ma miejsce nawet na ostatnim etapie podróży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 Zegarach, a z nami komisarz Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji w Warszawie. Dzień dobry panie komisarzu. Witam serdecznie pan redaktora, witam serdecznie państwa. Witamy o świątecznym poranku. Policja zatrzymała także wczoraj 238 kierowców jeżdżących po alkoholu. Jakby mógł pan panie komisarzu odnieść nam te dane do danych z ubiegłego roku? Czy mówimy o większej liczbie wypadków i zdarzeń drogowych, czy jest spokojniej? No wstępnie jeszcze jest za wcześnie na te podsumowania, na to przyjdzie czas jutro, tak więc dzisiaj tak naprawdę to czy to będzie świąteczny weekend bezpieczniejszy czy mniej bezpieczny zależy w dużej mierze od nas samych, od tego na ile bezpiecznie dzisiaj będziemy wracać do domów. Tak jak pan powiedział w Wielką Niedzielę doszło do 41 wypadków, zginęły 4 osoby, 49 zostało rannych. Natomiast najtragiczniejszy był piątek, ten dzień wyjazdów, kiedy natężenie ruchu na drogach było największe. Wtedy o nasze bezpieczeństwo na drogach dbało blisko 5 tysięcy policjantów. No ale niestety, tylko właśnie w piątek policjanci e, obsłużyli aż 68 wypadków drogowych, z czego 9 tych wypadków było. Wypadkami śmiertelnymi. Natomiast jeżeli chodzi o tą liczbę nietrzeźwych, no to najwięcej nietrzeźwych ujawniliśmy w sobotę. To było 325. Niestety, ale te wszystkie długie weekendy sprzyjają temu, że Kierowcy zapominają rozumu, wsiadają za kierownicę, będąc pod działaniem alkoholu, bo tylko od piątku do niedzieli już policjanci ujawnili 837 skrajnie nieodpowiedzialnych kierujących. Zawsze szokujące są te dane. Panie komisarzu, to jeszcze poprosiłbym od pana, poprosilibyśmy wszyscy o rady, bo dzisiaj przed nami dzień powrotów, na dodatek z dosyć zmienną pogodą. No, my Od rana prowadzimy już kontrolę prędkości, stanu trzeźwości kierujących, sprawdzamy sposób przewożenia pasażerów, a na drogach działają także policyjne grupy SPIT, które reagują na najbardziej niebezpieczne zachowania. W związku z tymi powrotami musimy spodziewać się, że natężenie ruchu ponownie wzrośnie, stąd też nasz apel o rozwagę i cierpliwość za kierownicą, dostosujmy prędkość do warunków na drodze, zachowujmy bezpieczną odległość i przede wszystkim nie podejmujmy żadnych ryzykownych manewrów. No, pamiętajmy też o zapinaniu pasów bezpieczeństwa i właściwym przewożeniu Dzieci, No i to co od samego początku mówimy, nigdy nie wsiadajmy za kierownicę będące pod działaniem alkoholu. To bezpieczeństwo drogowe w dużej mierze zależy właśnie od nas samych, od każdego z nas. No i niech te powroty do domów będą spokojne i bezpieczne. I o tym mówił komisarz Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji w Warszawie. Panie komisarzu, bardzo dziękuję. Spokojnych świąt dla pana. Wszystkiego dobrego, dziękuję serdecznie, miłego i bezpiecznego dnia. Dziękujemy bardzo, a my oczywiście dołączamy się do tego apelu policji. Proszę zdjąć nogę z gazu, spokojnie wrócić do domu, no i oczywiście na trzeźwo, co zdawałoby się, nie trzeba tego tłumaczyć. 8.34 na zegarach, za chwilę do Państwa wracamy.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 Zapraszam Państwa na opowieść o tej niezwykłej artystce w audycji Między Sztukami we wtorek, kilka minut po 22. Katarzyna Sanocka, do usłyszenia. Autopromocja Ogrody Kluczyńska w Ogrodach Sztuki. Witam Państwa wyjątkowo w poniedziałek, czyli w poniedziałek wielkanocny, drugi dzień świąt, śmigus dyngus. Proszę Państwa, no i skoro śmigus dyngus to tradycja ludowa, to różne z nią związane obrzędy, to również swego rodzaju tradycja, która przeszła różne powiedziałabym dzisiaj już przeobrażenia, metamorfozy i współcześnie może nie są to Jadra wody, ale symboliczne krople wody, może trochę więcej. Dziś świątecznie wraz ze mną w studio Polskiego Radia 24 pan Patryk Pawlaczyk, Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie. Dzień dobry świąteczne. Dzień dobry, dzień dobry państwu. Panie Patryku, czy jak to jest, jeżeli w ogrodach sztuki rozmawiamy o... Połączeniu y, historii, tradycji, jak historia to i tradycja, rzemiosła y, ludowego, ale też artystycznego, no i przede wszystkim o naturze, to jeżeli mamy takie święto jak śmigus, z dyngu, z woda, bazie, y, pisanki z duszą, wiklina, y, to polewanie się wodą, czy to nie jest tak czasem, że współczesny ogród sztuki to swoich korzeni doszukiwałby się w jakimś sensie w parku etnograficznym? Do... Daleko idące porównanie i skrót strasznie. Dobre myślała. pytanie, czy w parku etnograficznym, a być może w pewnym wyobrażeniu na temat kultury ludowej, ponieważ Ta, na tak pewno. jak pani redaktor powiedziała, tak zwana kultura ludowa ewoluowała, zmieniała się, ale też nasz sposób widzenia i nasz sposób przyglądania oglądania się tej kulturze również ulegał zmianom w czasie. Natomiast te wszystkie elementy, które Pani wymieniła, czyli gałązki, pisanki z duszą, polewanie wodą, to faktycznie takie wyobrażone akcesoria przypisane do Wielkanocy, zresztą cały czas animowane, one cały czas pojawiają się jako dekorum, dekorum tego święta. I też można o nich bardzo ciekawie opowiadać w różnego, typu, w różnego kontekstach. typu kontekstach. Oczywiście nie tylko odnosząc się do tradycji, ale chociażby do środowiska, do ekologii, czyli tego, czym tak naprawdę współczesna antropologia, szczególnie na, na przykład błękitna antropologia, właśnie takimi zjawiskami się zajmuje. I co jest ciekawe, te wszystkie elementy, podobnie jak dzisiejsze święto, mają bardzo silny związek z wodą, bo zarówno wicz roślinna, mowa tutaj zapewne o wiklinie, czyli o wierzbie. Tak. Biografia symboliczna wierzby jest e, strasznie ciekawa o tym można długo opowiadać, natomiast e, jest to roślina niezwykle silnie związana ze środowiskiem wodnym, podobnie jak pisanki z duszą. Z duszą. Dusza to nic innego, to nie jakiś spirytus, ani spiryt, tylko dusza to rdzeń z tataraku, który był kiedyś wykorzystywany m.in. do uszczelniania e, chociażby różnego typu szczelin w budownictwie, ale również właśnie do do wylepiania pisanek. Przybierały one wtedy niezwykłą fakturę. Jeszcze do dzisiaj istnieje kilka osób, które potrafią takie pisanki właśnie z duszy wykonywać, ale niewiele osób o tym wie, mimo że samo na przykład plecionkarstwo, czyli wykorzystanie wikin, zostało wpisane na niematerialną listwę UNESCO w Polsce mamy pewnego typu problem z tymi materiałami. Problem związany z ekologią i ze zmianami... I z wodą. E, dokładnie, i ze zmianami klimatów i właśnie z wodą, o czym warto byłoby porozmawiać. No więc chciałabym, żeby woda jako symbol nie tylko świąty wielkanocnych zaistniała w XXI wieku z takim obliczem, jak my teraz mówimy o wodzie. Wiele badaczek i badaczy działających na polu błękitnej humanistyki zwraca uwagę na sprawczość Wody i, i troszeczkę inne rozumienie w, w kulturach rdzennych, czy my powiedzieliśmy na gruncie polskim, w kulturach e, tradycyjnych właśnie odnoszące się do wody. Tam woda była sprawcza. E, z wodą trzeba było w jakiś sposób mediować na różnego typu e, poziomach. Rzeki wylewały, mm, studnie wysychały, mokradła e, zarastały lub uniemożliwiały pracę. Pracę też uniemożliwiała chociażby stojąca woda na polu. Więc trzeba było z tą wodą w jakiś sposób być w kontakcie. Być może za pomocą różnego typu technik, często, często magicznych, wpływać właśnie, mediować, mediować z żywiołem. Wiek XIX i XX zmienił troszeczkę optykę. Wodą zaczęliśmy zarządzać. Powstały systemy. Hydrotechniczne. E, zaczęliśmy meliorować łąki, regulować koryta e, rzek, osuszać mokradła. Regulacja, tak. Dokładnie, tak, osuszać e, mokradła. Nie wiem, czy nasi słuchacze wiedzą, ale niegdyś, w, w zresztą jeszcze w XIX, na początku XX wieku, wierzono w, na terenie Polski, że mm, zmiłe powietrze, które wywołuje różnego typu, różnego typu choroby, na przykład płuc, e, właśnie wydobywa się z substancji bagiennej, więc bagna i mokradła mają na to wpływ, co jest oczywiście wielotną e, bzdurą. Do... Ale pokłady torfu to wykopywaliśmy, prawda? Mówię o węglu takim pochodzenia właśnie roślinnego. To się tak nazywa, bo wiemy, że istnieją złoża węgla kamiennego, ale również istnieje tak zwany torf. Oczywiście. Czyli kopało się, wykopywało się torf właśnie na podmokłych takich terenach bagiennych, mokradłach, które częściowo były też osuszane. Oczywiście jest to, wszystko to działo się w rym takiej logiki ekstraktywizmu, ekstra czyli po prostu wydobycia, drążenia, ale też przede wszystkim osuszanie środowisk, melioracja sprawiała, że odzyskiwaliśmy grunty. Zresztą wielu no wielu naukowców i badaczek zajmujących się właśnie działających na polu błękitnej bank humanistyki stwierdza, że po prostu nauka bardzo często jest rodocentryczna, ona jest właśnie tworzona z perspektywy lądu, map, a tak naprawdę większość, większość, areału naszej planety to woda. Stąd właśnie szczególnie na początku XXI wieku tak silny zwrot ku wodzie, czyli dostrzeżenie po prostu nie myślenie o wodzie jako o za sobie, ale bardziej myślenie przez wodę, czyli czyli docenienie tego, spojrzenie przez tego, że woda jest takim uniwersalnym i najistotniejszym składnikiem naszej planety i też naszego Życia. Woda jest też, żeby nie powiedzieć najistotniejszym składnikiem każdego ludzkiego organizmu. No możemy bez wody krótko przeżyć, prawda? O wiele krócej. Tak, to prawda. Jest taka bardzo znana badaczka, zasłużona zresztą właśnie na, na, na porównki tych metodologii, mianowicie Asida Neimanis, która napisała taką strasznie ciekawą książkę ciała z, ciała z wody, która właśnie podkreśla ten fakt, że po prostu jesteśmy zbudowani z wody, a no relacje właśnie. między po prostu między nami, takie relacje międzyplanetarne, międzygatunkowe, ale też międzygeneracyjne właśnie polegają na transferach wodnych, co jest jest bardzo ciekawe. Niby wiemy o tym wszyscy, ale można, można, t, t, można temu zjawisku przyglądać się po prostu w, no, w taki o wiele bardziej złożony sposób. Mm -hmm. A w Pana ocenie błękitna humanistyka humanitarnie postępuje, kiedy osuszamy, zdobywamy, wydobywamy, zabieramy przestrzeń, którą pierwotnie zajmuje woda, regulujemy rzeki, nadając im pewien konkretny bieg, tak jak my sobie wymyślamy wbrew naturze, a później natura się buntuje i powódź się dzieje i mad make flood również, yy, oceany protestują, to się dzieje, my to widzimy, jest XXI wiek, więc czy ta błękitna humanistyka to tak nie jest bardzo jednostronna sytuacja? Myślę, że celem błękitnych humanistyk jest Bardziej zmiana, zmiana języka, zmiana tego, jak o wodzie mówimy. mówimy czyli wychodzimy z tego XIX-wiecznego ekstraktywizmu i nie traktujemy wody wyłącznie jako zasobu, jako zasobu do ujarzmienia, wydobycia i no, w dokładzie przelania, ludzkiej. tak, przelania i e, wypicia. No Pamiętajmy o tym, że woda e, jest w olbrzymiej mierze po prostu zużywana też przez przemysł. To nie jest wyłącznie no my nie tylko... piję, wyłącznie pijemy, ale ona jest po prostu przez różnego typu nasze, nasze infrastruktury, więc nie jest tylko zasobem, a mówimy bardziej o niej jako Wracamy znowu do sprawczości jako do, jako do takiej płaszczyzny kulturotwórczej, do płaszczyzny po prostu niezbędnej, niezbędnej dla naszego życia, która wpływa bezpośrednio na, na życie człowieka, ale też na relacje między ludźmi. To przez wodę mogą wybuchać i zresztą wybuchają różnego typu konflikty społeczne, ale wy, wy, zresztą o, co, o czym doskonale wiemy, mamy kryzysy ekologiczne, więc po prostu chodzi tutaj o kwestię zmiany języka optyki i e, rozmowy na temat zasobów, które mm -hmm. właśnie nie powinny być traktowane do końca jako, jako zasoby. Lecz... No to jak powinny być traktowane? Jaka jest ta, ta optyka e, współczesna XXI wieku, jeśli chodzi o wodę? Proszę Państwa, ja przypomnę, dzisiaj jest wyjątkowe, świąteczne, wielkanocne wydanie ogrodów sztuki w ogrodach sztuki w drugi dzień świąt, czyli w tradycyjnym dniu, kiedy pole wamy się wodą, czyli śmigus, dynkus albo jak ktoś woli, lany poniedziałek. My dzisiaj o wodzie rozmawiamy, o wodzie, która pełni rolę również kulturotwórczą, ale teraz od tradycji przechodzimy do takiej innej optyki, do błękitnej humanistyki, do tego jak homo sapiens patrzy na to wspólne bytowanie na Ziemi i co my możemy zrobić i co robimy, by to patrzenie na wodę było nie tylko taką pozorną przyjemnością, kiedy wyjeżdżamy sobie na wakacje nad jeziora, czy nad morze, nad oceanem, odpoczywamy. Wszystko jest wspaniale, już pomijam to, jak my się tam ekologicznie dogadujemy ze środowiskiem ale żebyśmy też tak trochę racjonalności w tej naszej codzienności i myśleniu o wodzie no, posiedli. No więc moje pytanie, czy możemy zmienić optykę, jeśli rozmawiamy o wodzie współcześnie i czy są jakieś programy, na przykład w Państwowym Muzeum Etnograficznym, które sprzyjają takiej zmianie poglądów w kontekście zmian klimatycznych i znaczeniu rzek? Pan Patryk Pawlaczek, Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie reprezentuje i dzisiaj jest gościem Ogrodów Sztuki. Proszę Pana, myślę tutaj o takim projekcie, to już chyba jest trzecia edycja, Wiślana Ekspedycja Etnograficzna. Dziękuję pani redaktor, że, e, że wspomniała pani Wiślaną Ekspedycję Etnograficzną. Nasze muzeum od kilku lat właśnie prowadzi, e, prowadzi ten projekt, gdzie staramy się naszym zespołem, ale też zaproszonymi gośćmi, badać problematykę e, Wisły i co jest tutaj e, po prostu niezwykłego w, w tym projekcie. Błękitna antropologia próbuje zmienić punkt widzenia i zamiast traktować wodę jako tłum, dla ludzkiej historii proponuje myślenie przez wodę. Ten sposób myślenia Rozwijają między innymi badacze tacy jak Asyda Neymanis, wspomniana zresztą już podczas naszej rozmowy, którzy mówią o wodnej epistemologii. I chodzi tutaj o to, aby uznać, że relacje między ludźmi, zwierzętami, roślinami, technologią i środowiskiem są w dużej mierze hydrologiczne. I to znaczy, że zależą od obiegu wody, od jej dostępności, jakości, w ogóle od jej, od jej ruchu. I w tym ujęciu woda nie jest tylko substancją fizyczną, ani neutralnym elementem środowiska. Jest to medium relacji. Łączy różne organizmy, przenosi substancje chemiczne, tworzy siedliska, ale też może wytwarzać konflikty społeczne. Rzeka może być jednocześnie ekosystemem, granicą administracyjną, szlakiem transportowym, przestrzenią pamięci kulturowej i tu woda w, w tym kontekście ma charakter relacyjny i wielowarstwowy. Świetnie, to jest XXI wiek, to jest ta nowa myśl, która zmienia perspektywę Homo sapiens. A, w, a jak w tym kontekście odnajduje się właśnie taka działalność, która jakby z góry jest zaprogramowana, czyli Wiślana Ekspedycja Etnograficzna? Wiślana Ekspedycja Etnograficzna została zorganizowana przez Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie i projekt ten polegał na prowadzeniu badań terenowych wzdłuż Wisły, pieszo. Czasami pokonywaliśmy trasę pieszo, o czym zaraz powiem dlaczego. Lub, lub na tradycyjnych łodziach, przepraszam, rzecznych. I projekt ten miał na Czyli celu... Flisacy, przepraszam. Nie do końca. Były to, był to typ barki wiślanej, więc Aha, nie, po prostu nie. nie nie flisacy, nie ten, po prostu nie ten porządek. I projekt ten był przeprowadzony w celu dokumentowania współczesnej kultury nadwiślańskiej, ale też zmian ekologicznych zachodzących w, w samej rzeczce. I muszę tutaj przyznać, że kwestie zmian środowiskowych były bardzo zauważane, gdy prowadziliśmy ten projekt, ponieważ kilka lat temu Wiślana ekspedycja nie mogła się odbyć ze względu na bardzo niski stan wód, e, stan wód a dokładnie stan, e, stan Wisły. No, Wisła wyschła bardzo. E, wysycha w każdym, w każdym tak zwanym sezonie letnim. Wysycha. To jest bardzo niepokojące zjawisko, które, które nagłaśniamy mówiąc też i prowadząc też projekt Wiślańskiej Ekspedycji Etnograficznej. Bardzo ciekawe jest również to, jak mówią o tym osoby, e, zresztą w ramach badania, w ramach po przeprowadzamy różnego typu wywiady etnograficzne jak mieszkańcy nadwiślańskich miejscowości, ale też mieszkańcy, ludzie związani w ogóle z Wisłą, traktujący rekreacyjnie rzekę, mówią właśnie o zmianach klimatycznych. Niektórzy w ogóle ich nie dostrzegają, co jest ciekawe, a niektórzy jak najbardziej widzą, widzą te zmiany i kryzys środowiskowy. To oczywiście w dużej mierze zależy od naszej, po prostu od naszej optyki, od naszej wrażliwości, ale też wiedzę dotyczącą środowiska. A czy w Muzeum Etnograficznym istnieją projekty, które jednak tę wiedzę starają się poszerzyć? Starają się zaproponować takie rozwiązania na czas współczesny, żeby to zainteresowanie zasobami wodnymi i ten sposób, jaki proponuje błękitna humanistyka stawał się takim jakby codziennym sposobem myślenia o wodzie. Wiślany projekt jest jednym z nich, natomiast nasze muzeum od dłuższego czasu przygląda się właśnie kwestii zasobów, kwestii surowców. W zeszłym roku mieliśmy projekt dotyczący gliny w, w kontekście na przykład dostępności w kulturze i już niedługo mam nadzieję będziemy, będziemy mogli oficjalnie już po prostu rozmawiać, będziemy nagłaśniać właśnie kwestię związaną z, z zasobami. Przypomnę, dzisiaj poniedziałek wielkanocny, proszę Państwa, tradycja jednak skłania nas ku temu, żebyśmy trochę tą wodą się polewali w różnych kontekstach. Tradycja jest tradycją. No oczywiście, może nie wiadrami, trochę tej wody, nie tylko dla ochłody, ale świątecznie dla każdego z nas yy, przyda się, bo to i dobra zabawa i jakby tradycji stanie się zadość. Czy kulturotwórcze znaczenie wody jest też redefiniowane. Od jakiegoś czasu wokół wody, wokół rzek skupia się życie kulturalne, nie tylko miasta. Na przykład Bulwary Warszawskie i Pawilon Kamień, który jest pawilonem stricte ekologicznym, zawsze cieszy się dużą popularnością. Tak miasto odwraca, zwraca, się ku, zwraca wodzie. się ku wodzie. właśnie. No nie tylko jest to Warszawa, bo inne miasta europejskie czy też na świecie mają też takie położenie, no z wyjątkiem tych, które w ogóle nie mają takiej możliwości, że, że ta rzeka jest... A wy jeszcze wracając do lanego poniedziałku, czyli do dzisiejszego dnia, <głos> <głos> być może dawny rytuał polewania wodą zawiera pewną intuicję, którą współczesność dopiero na nowo odkrywa. Jaką? Woda... W końcu nie jest czymś, co można całkowicie podróżnkować ludzkiej kontroli, a natomiast jest żywiołem relacyjnym, czymś, co przenika życie społeczne, biologiczne i technologiczne i być może właśnie dlatego dziś wraca do centrum refleksji. I nie jako folklorystyczny symbol, ale jeden z kluczowych problemów przyszłości. Bo pytanie o wodę nie jest już tylko pytaniem o środowisko, jest również pytaniem o to, czy potrafimy jeszcze żyć w świecie, który pozostaje w ruchu. Czyli tradycyjnie polewanie się wodą albo też wrzucanie kogoś do rzeki, do stawu, można zamienić na to, że z lekka tylko polewamy się wodą, ale mamy inny stosunek do tego wszystkiego, co dzieje się wokół zbiorników wodnych, wokół korzystania, codziennego użytkowania wody jako surowca, ale też rozpatrywanie wody w kontekście właśnie zasobów, w kontekście polityki nawet, prawda, która no, może mieć różne skutki powiedział pan, bitwa, wojna i takie inne sytuacje, które wynikają z dostępu Ale też zanieczyszczanie, wody, zanieczyszczanie. zanieczyszczanie wód, czy kryzys przed, tak. który te tak naprawdę nadal trwa. My mówiliśmy tutaj tylko o Wiśle, która wysycha, Dokładnie, ale tak. to dotyczy, proszę państwa, nie tylko tej rzeki, jak państwo doskonale wiedzą. No to takie różne refleksje na temat wody. A woda, jeśli chodzi o zasoby roślin wodnych i zwierząt wodnych. To jest kolejny temat. To jest kolejny temat. Trudny i, i łatwy z jednej strony. Myślę też, że jest to temat na inną okoliczność, na, no, inną okoliczność na, na inną rozmowę, Może w okolicach Nocy Świętojańskiej. No właśnie. I znowu wracamy. Jednak tradycja ma znaczenie. Zmienia sposoby, jak my je interpretujemy, jak je przechowujemy, ale jednak zawsze zawsze sprowadza się to do refleksji. To do jakich refleksji namawiamy Państwa dzisiaj, w dniu, kiedy ta woda jest tematem właściwie numer jeden, bo to jest tak, że w śmigus, dyngus każdy musi być choć troszeczkę zmoczony. No nie wiadro wody, ale tak. Symbolicznie chociaż. Przemyślmy nasze relacje z wodą. <laughs> Czyli o relacjach z wodą, proszę Państwa, powinniśmy też pomyśleć nie tylko o relacjach z bliskimi, którzy nas tą wodą polewają dzisiaj. Dziękuję bardzo. Życzymy Państwu udanego śmigusa, dyngusa, dobrej zabawy, refleksji na temat tradycji i współczesności no i tej błękitnej humanistyki, która dotyczy wody, która nie tylko zmienia stan skupienia, ale też i semantyka bardzo się zmienia, jeśli chodzi o H2O, zgadnij jaka teraz jestem, bo to ona, woda. Pan Patryk Pawlaczyk, Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie był gościem w Ogrodach sztuki. Ja się nazywam Maja Kluczyńska i życzymy Państwu udanego, wspaniałego śmigusa, dyngusa, świętowania, fajnych relacji, dobrej pogody, spacerów no i przemiłych wrażeń. Życzę Państwu rodzinnego świętowania. Ogrody